ART Witam serdecznie w pierwszym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiaj y, chciałbym opowiedzieć o programie, który po prostu, y, który służy do odczytywania kodów z obrazka. A po prostu, no kody z obrazka to są po prostu taką y, codziennością po prostu podczas rejestracji na, no, na forum czy na innym portalu i po prostu jeśli mamy Internet Explorer'a, to nie poradzimy, nie poradzimy sobie, w ogóle niewidomi nie radzą sobie z tym zbytnio i mają problemy z rejestracją albo wywołują osobę trzecią albo, albo inną osobę w celu, pom w celu po prostu odczytania kodu z obrazka, który znajduje się na prostokącie, na prostokąciku, ale od czerwca 2008 roku dla Przyglądarki Firefox pojawił się dodatek o nazwie WebVisum. WebVisum jest to dodatek, który jest mały, Instalu możemy go zainstalować sami, możemy go zainstalować sami, ponieważ to się instaluje do przeglądarki tylko i po prostu w każdym serwisie, gdzie jest to obrazek, dodatek, stara się odczytać ten obrazek i po prostu podaje go nam w formie tak zwanej yy, drukowej, czyli gotowej do wklejenia do strony a następnie potwierdzamy na stronie przyciskiem OK yy, strona w ten sposób, kod z obrazka w ten sposób już jest odczytany i automatycznie WebVisum kopiuje do dodatek do schowka obrazek a następnie ten dodatek możemy w łatwy sposób wkleić yy, Wchodząc w polu edycji, uprzednio wciskając Enter, w to jest tak zwany tryb formularzy, wciskamy, kont, wciskamy prawy klawisz myszy albo klawisz aplikacji, znajdujący się w większości klawiatur, i wciskamy, przy, i wciskamy opcję wklej, i naciskamy opcję wklej. I w ten sposób kod może zostać łatwo wklejony do pola edycyjnego. Następnie wciskamy przycisk OK i, i jesteśmy y, zalogowani. Y, o, dobrze, no to teraz y, przechodzimy już do konkretów. Co musimy posiadać, żeby y, z tego programu korzystać? Z tego programu korzyst żeby z tego programu skorzystać, musimy posiadać Mozilla Firefox w wersji 3.0. Y, niestety to jest wymagane, ponieważ ten dodatek ze starszymi wersjami niż 3.0 nie może e, współpracować, nie będzie współpracował w ogóle, będzie napisane, że jest, dodatek, jest to dodatek niekompatybilny. E, po drugie, musimy od użytkownika WebVisum, e, musimy powiedzieć użytkownikowi, żeby nam dał zaproszenie do rejestracji e, konta, ponieważ bez zaproszenia jesteśmy, no bez tak zwanej y, ręki, ponieważ nie, nie możemy się zarejestrować, a działa to tak, że po prostu oni, tak było napisane, że oni chronią użytkowników przed tym, żeby, y, żeby nie tworzyli kont spamerzy i, i tak dalej i tak dalej. Y, I to chyba tyle. Musimy mieć Firefoxa i koty i po prostu zaproszenie. Następnie rejestrujemy się na stronie internetowej www.goblisum.com. Oczywiście musimy mieć login wpisany, hasło i tak dalej. Następnie to hasło musimy wpisać w programie, w programie w I tak oto i tak oto jesteśmy zalogowani. Może ja wytłumaczę pokrótce ideologię kodów z obrazka, co to jest w ogóle. Otóż kody z obrazka uniemożliwiają robotom, botnetom, tworzenie kont po to, aby, aby przypadkiem nasz komputer przez to konto nie został zainfokowany i właśnie po to są te obrazki tworzone no a my, wiadomo, osoby niewidome nie poradzą sobie z odczytaniem obrazków, no i bardzo narzekają, że w serwisach gmail, czy na onecie, czy na forum sdcv, czy choćby na naszym e, serwerze do wrzucania podcastów to jest www.archive.org e, narzekają po prostu, że nie mogą sobie utworzyć konta, a ja to pokażę w prosty sposób i to bez wpisywania żadnych cyfr, tylko obrazek normalnie możemy wkleić do szkowka, wciskając klawisz aplikacji i e, naciskając opcję wklej. E, dobrze, to ja może e, odpalę Firefoxa i będzie wszystko e, słyszalne, ponieważ e, mam ustawiony StereoMix, Dobrze, to ja w takim razie odpalę Firefoxa i założymy sobie konto na, na serwerze ww.arkive.org w celu ustawienia w celu. W celu. W celu, yy, w celu. W celu wrzucenia tego podcastu na serwer. Dobrze. To w takim razie ja odpalam Firefoxa. Teraz. Windows M, Desktop, Folder View, List View, Skype 20M, Mozilla Firefox. Enter. się Mozilla Firefox. Double Alert, you are logged into WebVisum, T TV, Atomisk. Oczywiście, Jones bardzo dobrze współpracuje z Firefoxem, Szczególnie wersja 10.0 współpracuje bardzo dobrze z Firefoxem. No w angielskiej wersji to jest OK, OK button, a tutaj jest zamknij tę wiadomość. E, oczywiście e, użyłem Jowsa z tego względu, że jest większa kompatybilność we współpracy i Jowsa, zarówno Jowsa, jak i WebVisuma. Dobrze, my jesteśmy zalogowani już na serwer WebVisuma, ponieważ ja już to dawno ustawiłem, mam swoje konto, mam swoje hasło, Czyli od początku nie jest to wyświetlane, tylko od momentu zalogowania już nasz program nie prosi o rejestrację, nie prosi o wpisywanie yy, hasła ani nazwy użytkownika, gdy się to już dawno zrobiłem, no chyba, że będę formatował dysk, no to wtedy muszę zrobić, wtedy muszę się na nowo zalogować, na nowo yy, wpisać nazwę użytkownika i hasło. Natomiast nie muszę tworzyć konto, bo już to konto jest na serwerze Dobrze, to my w takim razie może sobie wejdźmy w www.archive.org w celu założenia sobie testowego konta I jak nam się kochany webbisum sprawdzi na tej stronie Ja teraz wejdę do paska adresów F6, adres edit combo, Period A R C H I V E Period O R G Enter Google Zero percent poczekamy chwilę aż się nasz nam strona odpali Internetog visited link, slash. link/ link web blog link, link moving images link, link texts I tutaj mamy różne pozycje, które które już użytkownicy powrzucali, gdyż to jest tak zwana publiczna wyszukiwarka. Co się ser, z tym, że rapid share nie ma y, jako takiej wyszukiwarki w sobie na samym serwerze, tylko są wyszukiwarki odpowiednie do, do, do, do tego. Ja nie będę tutaj tego opisywał, gdyż to nie jest naszym tematem dzisiejszego odcinka, tych podcastu, a jedynie utworzymy sobie konto. To w takim razie teraz Teraz yy, pochodźmy trochę po stronie i zobaczmy, gdzie jest możliwość utworzenia konta. Lang. Link audio, Lang. link software, Lang. link education, Lang. link patron info, Lang. link about IA, Lang. link forums vertical bar, link, link contribution, link FAQS vertical bar, link contribute, link jobs vertical bar, link donate, link search colon, edit, combo box, find button, Blank. Visited link index. Blank. Link upload. Ano or. Anonymous user left parent link login. Or. Link join us right parent. No i wciskamy tutaj join as, żeby to za, żeby utworzyć sobie kontro. Enter. Join us link. 99%. 63%. Get your internet archive virtual library card visited link graphic page has two headings and 24 links Get your internet archive virtual library card visited link graphic left p... Lang, link web... Lang, link... Link texts Link Text, lang. Just nam powiedział tutaj get your, get your virtual archive library No na pewno to będziecie wszystko wiedzieć I teraz Będę musiał otworzyć konto testowe i będziemy musieli zobaczyć, gdzie jest kod zobaczyć. Link audio. Link, audio link software. Link education. Link patronym. -tru -tru -tru -tru uh <-y> link about IA. Link visited. Link graph. Link log invert. Link change settings. Link at a virtual live. Link log invert. Link change settings. Link for link archive. Bookmark. Link search. Edit. Kopf. Link blank. Link or. Visit blank. Heading level 1. Read our terms of use. Terms of use, edit. 10 March 2001, edit. Edit. This Terms of Use agreement, left parent, a quote agreement, quote right. Tutaj mamy Terms of Use, czyli warunki użytkowania. To jest przydatne wtedy, kiedy musimy przeczytać warunki użytkowania i kiedy na przykład wrzucimy sobie płytkę, dajmy na to Enrique Iglesiasa albo coś takiego. I tutaj jest napisane też, zresztą też nie chodzi byś mówił, że jeśli do danej piosenki albo do danej płyty nie mamy praw autorskich, no to tutaj lepiej nie, nie wrzucajmy, nie wrzucajmy tutaj lepiej, no gdyż możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. No. no, no cóż, no tak to bywa, ale my wchodzimy dalej, my jesteśmy dalej na tej stronie i szukamy, The inter terms plea edit access may provide you with a near app site or resprit the archive to the edit. Some is solely the tier of the or left or or might law edit you have informed the archive and you will edit may be reported to the edit. the edit. While edit. The edit. all edit. the edit. the or some edit. This not edit. We edit of of the edit because the edit. And the edit will edit. Jak widzicie, tutaj jest dużo pól i musimy. <laughs> what the arc identifying information third party institute edit advances in data mining edit the archive made it its term proper edit it is possible and this archive edit edit edit out research or email edit edit edit, edit. copyright policy ten marched edit the intern and edit of other copyright edit enter zero address via edit inter interest o. edit edit edit for more if you have or intern blank heading left blank table with two columns and valid blank. Edit. Black valid email address colon. LAND edit. Screen name colon. Left parent edit. Left parent screen name colon e, no i tutaj już mamy. E, możemy utworzyć nazwę użytkownika i hasła. Ja w tym miejscu wpisuję e, left screen ja w tym name edit. Wpisuję Enter forms mode on valid email address. Wpisuję MARKET E Email 1 Quote O E Period P L tab left parent displayed with your views etc right parent edit type and text Hmm Tutaj wpiszemy e, wpiszemy jakieś tam imię, nie wiem caps lock on M K A T E caps lock P o-N-C-Y-A-S Tab, desired password, colon password, edit, type and text Caps lock on mm, Tutaj oczywiście hasła nie będziecie widzieć, bo jest wszystko zagwiazdkowane Także hasła nie będziecie widzieć Tutaj Star, cap, star, star Star, star Caps lock, ca, star, cap, star Star, star, tab, confirm password, caps lock on Stop. cast star Stop. Star, star. Star, star Caps lock, Stop. cast star Stop. Stop. tab, open ID colon edit, type and text, tab, type the two words, colon, type what you hear called, shift tab, open ID colon edit, type and text forms mode off, type the two edit, blank, open ID colon, blank, or password edit, blank, confirm password, colon blank, password edit, or, blank, open ID colon, Blank. Edit. Type the two words colon. www.archive.org. Edit. Link get a new challenge. Link get an audio challenge. Link help. Link link get an edit. Ww type the two words colon. Edit. Blank. Open ID colon. Blank. Or password edit. Blank. Confirm password colon. Password edit for blank password edit or blank open id colon blank edit type the two work www edit enter forms mode on type i tutaj i tutaj y, y, na stronie każą nam wpisać y, dwa słowa dwa słowa my zaraz zobaczymy czy te dwa słowa zostaną wpisane zostaną wpisane, to jest czy obrazek przez sumie zostanie rozpoznany w tym celu wciskamy Ctrl Alt 6 żeby od razu rozpoznać obrazek ja to wcisnę Ctrl Alt 6 teraz alert. The capture was submitted to WebVisum. You will be notified when the result is ready. Okay. Teraz nam program powiedział, że kod z obrazka został przesłany do WebVisuma i że zostaniemy powiadomieni, jeśli ten kod będzie gotowy. No na pewno Jones nas o tym poinformuje za jakąś chwilę, a my sobie tymczasem poczekamy kiedy nas Joes o tym poinformuje. Alert! The capture result for archive.org has been added to your clipboard ready for pasting left parent solution colon at 6199-yard right parent. Zamknąć TV Atomisk. Okej, okej, czyli kod zebraska teraz mamy pięknie yy, przesłany do schowka. Powiedział, nam program po krótkiej chwili, że y, kod z obrazka już tutaj jest, y, jest w schowku i że jest gotowy do wklejenia i powiedział nam od razu, solution to jest właśnie ten kod z obrazka y, i powiedział nam od razu jaki to jest y, kod. Także my w tym celu y, teraz klikamy na polu edycyjnym menu kontekstowe i odczytujemy opcji wklej. Tak jak mówiłem poprzednio, Tab, get a new challenge link. Shift tab, type the two words: colon, application. La label, label. Stop off with the copy. U, glitch, e Enter. Leaving menus, type the two words. Tab, get a new tab. Get an audio tab. Help link. Tab, get library card button to activate. Press space bar. Get library card alert shy firefox ma za payment akubro adzen as low za paymentage. alt plus z nick lot edge witrony alt plus d night errors alt plus n zamknitch tiwi atomisk 100% page has one heading and 21 links linked her terms dobrze 93% dobra. teraz hello teraz firefox teraz firefox nam tutaj powiedział może ja tutaj powiem dla tych użytkowników 98% nie rozumieją którzy nie rozumieją Eloquenza, powiem, że Firefox nas zapytał, czy Firefox ma zapamiętać hasło dla tej witryny i pojawiły się opcje nigdy dla tej witryny nie teraz lub zapamiętaj. My w tym celu nic nie zaznaczamy, tylko przychodzimy do F6, do tego alertu i odsiekujemy tabulatorem tej wiadomości, a następnie wciskamy przycisk zamknij tę, wiadomo tę wiadomość. I teraz ja to może zademonstruję, jak to się yy, robi. Yy, czyli teraz F6. F6 Adder zedyt combo, H tab, sukic W, G tab, edyt combo, to set the value tab, the payment edge button to act tab, neg neg neg negatywny edge with tab, night airs button tab, zamknięć TV Adamist button to act of enter. Zamknij tę wiadomość i już ta wiadomość jest zamknięta. I teraz zobaczymy, czy nam fajnie obrazek został wpisany. Tab adder tab, internet -tab, tab. internet Archive visited link internet archive link web, link, nein. link, link, link, okay. link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, i teraz nam powiedział, że logout. Utworzyliśmy w ten sposób konto do strony www.archive.org. E, no, niestety, podcast, podcast będzie e, trochę krótki, bo tutaj tego programu nie ma co opisywać. E, tak jak mówiłem, program jest dostępny do pobrania ze strony www.web. Web to się pisze w -E b visum, e, przez v. Visum. Razem to się pisze www.webvisum.com Następnie prosimy jakiegoś użytkownika od nas czy to z tyflostacji, czy z, znaczy nie z tyflostacji, przepraszam, z Klango, czy z tyflosa, czy kogoś tam, bo na pewno większość użytkowników ma już konta i możesz wygenerować zaproszenia. A nawet jeśli nie, to piszcie na mój adres, e-mail, to ja Wam mogę wygenerować zaproszenia w każdej chwili, jakby ktoś chciał. Przepraszam z góry za wpadki, za powtórzenia, za zająknięcia. gdyż to jest mój pierwszy podcast. No i jak wiadomo, miałem trochę tremę, żeby coś do tego mikrofonu powiedzieć. Jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z podcastingiem, czy też z tworzeniem innych podcastów, czy też do wisu, a jak z niego korzystać, proszę wpisać na mój adres e-mail, to jest mate 14 Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce w kolejnym podcaście. Pozdrawiam, Mateusz Bobróś. O. audio repeater, old JAWS. audio repeater, tab, Audacity.